Informacje Polskiego Radia 24. O ponad złotówkę spadną jutro ceny paliw na stacjach. Rządowy pakiet CPN wchodzi w życie o północy. Jest prywatny akt oskarżenia. Przeciwko Ziobrze o zniesławienie skierował go prokurator krajowy. Biały Dom nie potwierdza obecności tysięcy amerykańskich żołnierzy w rejonie Bliskiego Wschodu. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Jutro na stacjach benzynowych powinny spaść ceny paliw o ponad złotówkę za litr. Poseł Koalicji Obywatelskiej Łukasz Ciebiorowski mówi, że to reakcja polskiego rządu na drożejące paliwa na świecie. Zareagowaliśmy, zareagował przede wszystkim rząd podejmując decyzję o tym, żeby obniżyć akcyzę, obniżyć VAT, ale też ustalić maksymalne ceny paliw. Według pewnego też klucza wyliczane, co się też przełoży realnie na ceny paliw na stacjach, bo prawie o złoty 20 zł mniej więcej te ceny będą niższe.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 Roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata, przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na woźb chce od Zbigniewa Ziobry, prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Do warszawskiego sądu trafił prywatny akt oskarżenia, a do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu byłego ministra sprawiedliwości. Prokurator krajowy wyjaśniał w TVP Info, że chodzi o zniesławienie i znieważenie nie tylko jego, ale też innych prokuratorów.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 Tysiące żołnierzy z elitarnej 82 Dywizji Powietrzno-Desantowej Armii USA dotarły do regionu Bliskiego Wschodu, informuje agencja Reutera, powołując się na amerykańskich urzędników. Biały Dom podkreśla, że prezydent Trump nie podjął jak dotąd decyzji o wysłaniu wojsk na terytorium Iranu. Według agencji Reutera na Bliski Wschód dotarło w ostatni weekend około 2500 Marines. Teraz dołączają do nich spadochroniarze z bazy Fort Bragg w Karolinie Północnej. Kontyngent obejmuje elementy dowództwa 82 Dywizji, zaplecze logistyczne i jedną brygadową grupę bojową.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 Polskie Radio. Na południu Libanu zginęło dwóch żołnierzy misji stabilizacyjnej ONZ, a dwóch jest ciężko rannych. To drugi śmiertelny wypadek z udziałem żołnierzy Unifil w ciągu doby. Wczoraj po południu w Libanie lekko ranny został polski żołnierz.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 w Polskim Radiu 24. Czy sztuka jest dziś naprawdę dostępna dla wszystkich, a może wciąż kojarzy się z czymś elitarnym, zamkniętym w galeriach i muzeach, gdzie spotykają się Państwo ze sztuką na co dzień, w przestrzeni miasta, w internecie, a może we własnym domu? Pytanie, czy na te wszystkie pytania już za chwilę Krzysztof Grzybowski? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie tyle ja, co mój gości. Rzeczywiście będziemy rozmawiać o sztuce, o tej sztuce, którą kojarzymy. Z muzealnych sal, z wielkich galerii, ale również o sztuce, która może być na wyciągnięcie ręki. Dla każdego, na naszej ścianie. Zapraszam. Przestrzeń, design, architektura. Dobry wieczór, a gościem Polskiego Radia 24 jest pan Gleb Andrijev. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przestrzeń Młodej Sztuki oraz Targi Młodej Sztuki. To chciałbym zacząć w takim razie od no, tego pytania, które pojawiło się we wstępie, właściwie od tego stereotypu. Czy wielka sztuka to rzeczywiście tylko muzea, galerie, no i te miejsca, które nam się rzeczywiście z tego typu wystawami kojarzą? Czy wielka, dobrze inaczej, czy dobra sztuka, prawdziwa sztuka może też być na, na wyciągnięcie ręki, zawisnąć na naszej ścianie? Zdecydowanie. Sztuka może być wszędzie. Z tym, że w tych muzeach najczęściej mam wrażenie, że wisi taka już troszkę dawniejsza, starsza, ta, która zyskała swoje uznanie, przekonała swoich współcześników do siebie i przez to zapisała się w historii. Można ją też nazwać na przykład sztuką martwą, e, natomiast nie trzeba. Ta młoda sztuka to jest troszeczkę inaczej, ta współczesna, tworzona przez żywych artystów tu i teraz i to właśnie o to chodzi. To jest y, państwa idea? Y, młoda sztuka? Ja wiem, że to zabrzmi trochę jak takie hasło y, z, czasach, z czasów realnego socjalizmu, ale z drugiej strony czemu nie? Młoda sztuka dla każdego? W każdy dom, tak, brzmi trochę socjalistycznie, ale wydaje mi się, że żyłoby nam wszystkim się troszeczkę lepiej, jeżeli by faktycznie się otaczalibyśmy się tą młodą sztuką żywą, współczesnych, żyjących artystów, swoich czasów sztuką przede wszystkim, ludzi i artystów, którzy nam się podobają, inspirują, mówią o tematach, które coś dla nas znaczą. Myślę, że to jest bardzo wartościowe w sztuce, dzisiaj szczególnie. Zaczynaliście jako niezależna inicjatywa z Krakowa, która miała wspierać młodych artystów, miała wspierać ich kariery, miała wspierać promowanie ich twórczości, miała również w jakiś miarze wspierać ich, ich zasięgi, jeżeli chodzi o, o odbiorców, i to właśnie być może tych wcale nieoczywistych, muzealnych odbiorców, ale zupełnie, zupełnie innych. To jaką sztukę jakich artystów chcecie promować, albo inaczej, jaką sztukę jakich artystów dziś promujecie? Sztukę wizualną, która znajduje się na fizycznych nośnikach. Jako, że prowadzimy te targi młodej sztuki, no to mamy to ograniczenie, że, jak, że to są targi, no to fajnie, żeby sztuka akurat, którą, która tam się wystawia, żeby dało się ją nabyć na miejscu, więc z tego powodu można u nas znaleźć malarstwo, grafikę, rzeźbę, fotografię, plakaty, ilustracje, czasami ziny, czyli tą właśnie wizualną na fizycznych nośnikach. A jak dobieracie tych artystów, których pokazujecie na targach? No bo rozumiem, że zapewne gdybyśmy się rozejrzeli po Polsce to takich postaci, takich nazwisk są nie dziesiątki, nie setki, a pewnie tysiące młodych ludzi, którzy albo są artystami, albo aspirują do tego, żeby tymi artystami zostać. No, wy musicie z tej, z tej masy wybrać tych nielicznych. To prawda, natomiast ścian mamy więcej niż artystów i do tego to żyjmy. Galerii natomiast jest zdecydowanie mniej niż e, artystów. Artystów jest naprawdę dużo i mam wrażenie, że z czasem staje się coraz więcej. I też mam wrażenie, że to jest dobrze, fajnie odejdywać się tego artysta w siebie, niezależnie od tego, z jakiego backgroundu pochodzimy. E, zgłoszeń mamy dużo, to prawda. Wybieramy, selekcjonujemy starannie. Mm. Kryteria konkretne bym wolał uniknąć i mhm. nie podawać. Hmm, natomiast przypomniał pan, jakie było pytanie? No pytałem o to, jakich artystów chcecie promować, jak gdyby co decyduje o tym, a, że, że dany artysta się u was tak, znajduje tak. A, a, albo nie. Musi, musi rozmawiać właśnie tym językiem sztuki współczesnej, to jest duży plus. Jeżeli jest młody faktycznie, to w naszej księgce dla selekcji to też jest fajny dodatek, bo faktycznie chcemy pokazywać sztukę... Ale to, sztukę to przepraszam, tych... czyli rozumiem, bycie młodym nie jest niezbędnym warunkiem. Nie jest niezbędnym. Jest pomocnym tak, warunkiem. Mhm. Wydaje nam się, że młodzi artyści mają mniej szans niż ci starsi. Tak obserwujemy działając już od jakiegoś czasu, więc dążymy do tego, żeby pokazać ich szczególnie. Natomiast format targów sztuki nie zawsze im odpowiada. Różna sztuka się sprawdza w takim akurat miejscu. Czasami można powiedzieć, że bardziej jak to się nazywa, dekoracyjna. O. Natomiast dążymy do tego, żeby tworzyć przestrzeń, gdzie można byłoby nabywać, poznawać sztukę też wysoko i próbujemy właśnie łączyć te dwa aspekty więc e, selekcjonujemy artystów, którzy docelowo tworzą sztukę wysoką albo aspirującą do niej. E, też często mamy artystów, którzy mają sztukę tą właśnie dekoracyjną. E, I taki najlepszy, złoty środek widzimy, kiedy mm, jest i ten świat, i ten świat. To jest rzadkie, ale naprawdę się zdarza i wtedy jest e, niesamowite i też często popularne. Czyli sztuka wysoka, ale też do tego, która wygląda ładnie i można byłoby chcieć, żeby zawisła w jakiejś przestrzeni, którą posiadamy i nie posiadamy e, w biurze, w swojej kolekcji, czy u przyjaciela. No to ja jednak wrócę do tego pytania. Muszę pana trochę pomęczyć. Młody, Dobre, dobrze, dobrze zapowiadający się artysta, czyli kto? E, młody, dobrze, dobrze, zapowi dobrze zapowiadający się artysta. Jak go rozpoznać? Tak, powiedziałem? To przepływają nie, nie, się. Nie, to, to, to ja, to są moje słowa, tylko chciałbym wiedzieć, jaki jest klucz do, do poznania kogoś takiego, do rozpoznania kogoś takiego, do rozpoznania takiej pracy. To jest e, fajna umiejętność, żeby ją posiadać, szczególnie na targach młodych sztuki, mhm. kiedy się przychodzi inspirować i nabywać dzieła. E, no, młody tutaj nie muszę Panu pomagać, e, a taki dobrze prezentujący się, e, ten, który potencjalnie może mieć karierę w przyszłości to wydaje mi się, że to da się ustalić tylko po rozmowie z takim artystą. Musimy mu na pewno zależeć, żeby być w tym na długo, żeby e, odnajdywać się ze swoimi pracami w coraz większej ilości miejsc, kolekcji, instytucji też, bo to jest bardzo ważne w karierze artystycznej. Więc na pewno musi być nastawiony na długo, długoterminowo to jest raz. Dwa, to dużo najwięcej chyba zależy jednak od naszego wewnętrznego odbioru. Jak prezentuje się to, co widzimy, jakie emocje w nas wywołuje. Sztuka jest subiektywna i e, zawsze taka będzie, oby. Mam nadzieję. To jeżeli chodzi o ten odbiór, czyli no właśnie nas, y, odbiorców, tych, którzy przychodzą oglądać tę sztukę, być może ją nabywać, to o tę stronę jeszcze będę chciał y, y, zapytać. Natomiast jeszcze jedna rzecz, bo na Państwa stronie, w tych opisach znalazłem bardzo ciekawe zdanie. Y, targi Młodej Sztuki powstały, by pomóc artystom zarabiać na ich twórczości bez znajomości i pośredników. To rzeczywiście jest problem dla młodych artystów? Znajomy, znajomości i, i, i pośrednicy? O, pracuje pan w takim popularnym medium, więc wydaje mi się, że dużo pan wie o tym, jak e, rzadka jest taka praca, jak ciężko ją zdobyć, jak dużo ludzi by chciało czymś podobnym się zajmować potencjalnie. W świecie artystycznym jest tak samo. Bardzo dużo artystów jest gdzieś na E, bardzo dużo artystów, o których słyszymy, są na wysokim poziomie i są znani i dostają bardzo dużo uwagi, bardzo dużo możliwości. E, instytucje kultury im płacą za wystawienie się, za materiały i tak dalej, Dobrze im się żyje, mają im dużo możliwości. Natomiast w momencie, w którym takiego imienia jeszcze nie mamy, przez przede wszystkim znajomości, e, i tak jest wszędzie na świecie, tak jest może przyroda ludzka, nie wiem, e, no to takiemu artyście się wybić i poznać, zdobyć te znajomości, pokazać się ze swoją sztuką, no nie jest to łatwe, szczególnie w momencie, kiedy nie, nie mamy odpowiednich cech charakteru albo wystarczającej ilości pieniędzy, żeby ryzykować, żeby tworzyć dłużej, bo to też w przypadku artystów często na tym się kończy i dużo osób wychodzi z zawodu przez to, że no, nie mogą się utrzymać w ten sposób, który jest nieprzewidywalny, różnych rzeczy od nich wymaga, nie tylko samego tworzenia, a też właśnie wychodzenie do ludzi, pokazanie się, opowiadanie o tym, i to współcześnie też na social mediach, i no, bardzo duża część pracy artystycznej to jest e, prezentowanie się w dobrych miejscach. Mm -hmm. e I tak, i, i, i, i takiego, takich targów sztuki młodej czy nie młodej, żadnej e, nie było wcześniej, e, zanim powstały targi młodej sztuki, a też szczególnie nie było takich targów sztuki, które by jeździli po kraju i pokazywali takich artystów którzy który nie znaleźli jeszcze sobie windy społecznej e, więcej. Więc tak powstały. Na ile to, o czym pan mówi, czyli ten problem młodych artystów, oczywiście zrozumiały, naturalny i taki jest pewnie na całym świecie, ale na ile on wynika z tego, że oni jeszcze nie mają rzeczywiście tych znajomości, nie mają kontaktów, nie mają nazwisk, a na ile to jest jednak w jakiejś mierze też specyfika takich krajów, jak, jak Polska, gdzie być może jest po prostu... Trochę jednak nadprodukcja sztuki, nadprodukcja artystów w porównaniu do bardzo skromnego i bardzo wąskiego rynku. Że nie mamy jeszcze. Mam my, proszę, proszę, przepraszam. Chciałem powiedzieć, że rynek moim zdaniem się rozrasta i że właśnie tworząc targi młodej sztuki, jeżdżąc w tym po kraju, to obserwuję bardzo dużo takich pierwszorazowych kolekcjonerów. To może są niższe kwoty za dzieło niż słyszymy gdzieś tam z wiadomości z domów aukcyjnych. Natomiast z nami bardzo, bardzo dużo właśnie kolekcjonerów dokonało swojego pierwszego zakupu sztuki w życiu. I myślę, że w Polsce to jest coś bardzo ciekawego teraz i w przyszłości. Bogacimy się jako naród, czujemy się pewnie siebie. Chcemy inwestować w swoje dobro też wizualne dookoła nas. Chcemy też pomagać innym i wspierać młodych twórców z tego, co obserwuję, zajmując się tym, czym się zajmuję. Więc mam wrażenie, że trend jest bardzo pozytywny i nie patrzyłbym na Polskę w jakimś negatywnym, historycznym świetle, jak jesteśmy przyzwyczajeni to robić. Mhm. Ja nawet nie myślałem w kategoriach absolutnie negatywnych, to nie w tym rzecz, tylko być może to jest kwestia tego, że jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu, żeby rzeczywiście tego typu targi, taką młodą sztukę traktować z większą odwagą i z większym przekonaniem. Żeby na przykład na ścianie swojego domu, zamiast powiesić kolejną reprodukcję czegoś klasycznego, mieć odwagę znaleźć coś samemu, samemu to przynieść do domu i samemu znaleźć dobre miejsce na ścianie. To jest świetne wyzwanie, żeby postawić sobie w życiu, uważam, i taka odrobinka świadomości, która może temu towarzyszyć, pójdzie z nami długą drogą. Ucieszymy się w procesie wiele razy. Targi Młodej Sztuki są świetnym miejscem, żeby zrobić pierwszy krok do tego. Przyjść, poznać artystów, porozmawiać z nimi, wybrać sercem. Nie trzeba mieć dużego portfelu e, i mieć sobie o, na, ścianek, nasza, o na portfel, to ja, o portfel to ja jeszcze zdążę zapytać, bo to jest rzeczywiście bardzo <głos> ważne pytanie. Ale to jeżeli Pan pozwoli, jeszcze jedna kwestia. Czujecie się w jakiejś mierze marszandami? E, tak. <głos> <głos> Ale było zawahanie. <laughs> tak, bo to słowo nie jest dla mnie bardzo oczywiste, ale mecenasami sztuki. Dobrze, mecenasami. E, w pewnym sensie, e, no tak, na, może jeszcze nie w tej skali, w jakiej chcielibyśmy, ale mm, targi młodej sztuki powstały, żeby łączyć młodych artystów z publicznością, teraz już nie tylko młodych e, i po prostu młodą sztukę z odbiorcami. I chcemy kontynuować to, chcemy pomagać tym pięknym, wyjątkowym ludziom, którzy są utalentowani w jakiś konkretny sposób, żeby mogli zajmować się tym, co, żeby mogli tworzyć, żeby mogli żyć swoim bytem artystycznym i utrzymywać się z tego. Co jest bardzo skomplikowanym zadaniem, wiem z doświadczenia i, i chcemy im pomóc, więc tak. I od, od tego jesteśmy marszandami. No to w takim razie teraz ta druga strona medalu, czyli odbiorcy. Jeżeli nie mamy doświadczenia, jeżeli mamy świadomość tego, że nie znamy się na sztuce, tym bardziej nie znamy się na młodej sztuce. Czy warto w takim razie na takie targi przyjść, mając tę świadomość, ale podchodząc do, do tego, co zobaczymy, no właśnie trochę pod kątem traktowania tej sztuki tak czysto użytkowo, czysto dekoracyjnie? Czy jest w tym coś złego? Hmm, nie powiedziałbym. Większość artystów będzie przygotowana na to? I nawet jeżeli e, interakcja, którą będziecie mieli, mm, mówię teraz do odbiorców, mhm. będzie taka, e, powiedzmy, komercyjna, że wymienicie się pieniędzmi na dzieło i zostaniecie z dziełem, to nadal wspieracie modną sztukę, ale taka interakcja nie musi tak wyglądać. I, i jestem szczerze przekonany, że jeżeli skomentujecie więcej o tym dziele, bo nie jesteście w sklepie z ziemniakami, a tylko e, z artystami, którzy sprzedają swój e, dorobek artystyczny, skomentujecie im coś, zauważycie coś swojego, to może z tego wyrosnąć bardzo przyjemne i dłuższe mm -hmm. konwersacje. I no tak. E, moim zdaniem rozmowy na targach Młodej Sztuki z artystami to jest połowa e, sukcesu tego przedsięwzięcia, bo jest to bardzo ciekawe i jedyne takie. Taki format wydarzenia, gdzie faktycznie można e, przyjść i poznać świetnych ludzi i dowiedzieć się, co oni tworzą i czemu to robią i nie wiem. Ale to przepraszam, bo, są... to, jest, bo to jest bardzo ważna kwestia i ja o tym nie wspomniałem, a rzeczywiście to, to, to być może jest jedno z ważniejszych, jeden z ważniejszych atutów tego przedsięwzięcia, no bo rozumiem, że ci artyści, których wystawiacie na targach, oni tam fizycznie na, na tych targach cały czas są. Tak, i można ich poznać, można dowiedzieć się jak nazywają się na Instagramie, można z nimi wejść do kolaboracji, można im zaproponować coś, można znaleźć sobie podwykonawcę pod, pod murale, można dużo rzeczy można z ludźmi fizycznie, którzy tworzą coś, co was zainspiruje. Więc tak jak najbardziej, są fizycznie wszyscy. Reprezentując sami siebie i to nas właśnie różni od galerii sztuki mhm. też. No to myślę o tym, że na przykład odwiedzenie takich targów Młodej Sztuki to jest jeszcze jedna wartość, bo nawet jeżeli nie, nie, nie pójdziemy po to, żeby rzeczywiście tę sztukę kupić, żeby, nie wiem, w tę sztukę inwestować, to możemy potraktować taką wizytę jako na przykład sposobność albo próbę na, na zrozumienie Młodej Sztuki, tym bardziej, że no właśnie wytwórców tej sztuki, tych artystów mamy pod ręką i, i zawsze możemy o coś dopytać. Zawsze możemy poprosić, żeby nam coś wytłumaczono. Żeby nam wskazano jak kierunek. Jak najbardziej ma pan? Tak, zgadzam się. Jak najbardziej. Nie mam nic do dodania. <grystanie> no to jeszcze jedna kwestia. Delikatnie pan to zaznaczył, ale pojawiło się takie słowo jak inwestycja. Czy rzeczywiście to jest dobry sposób, żeby w ten, żeby właśnie tak tę swoją przygodę ze sztuką rozpoczynać, od razu traktując ją jako pewnego rodzaju no to już nie zabrzmi elegancko lokatę kapitału? Nawet jeżeli to jest mały kapitał. Jeżeli to jest mały kapitał, to chyba polecam go lokatować w siebie, nie jestem financial advisor, uh -huh. e, ale, ale, ale e, jeżeli posiadamy większy kapitał i chcemy koniecznie inwestować go w sztukę, to tutaj wartość doradca od sztuki e, Natomiast, natomiast musimy pamiętać, że w momencie, w którym idziemy do galerii i kupujemy sztukę tam, to jest marża galerii 50% minimum. W momencie, w którym idziemy na pierwotny rynek sztuki, czyli na targi młodej sztuki, gdzie artyści reprezentują sami siebie, to te dzieło kosztują taniej, bo nie ma marży galerii i też można się targować. Bo z tego właśnie powodu możemy nabyć więcej dzieł, fajnych artystów, też z imionami i ze stażem i można też poznać ich y, w CV, historię, gdzie się wystawiali, chętnie wam o tym wszystkim powiedzą. E, no i można kupić więcej dzieł za mniejsze pieniądze. I no dobrze, to, to, w swojej kolekcji. to powiedziałem, Więc że dojdziemy, polecam. Ta, dojdziemy do tego punktu, bo to jest bardzo ważna kwestia. Mniejsze kwoty, o jakich pieniądzach rozmawiamy? I ja wiem, że wystawiacie pan... bardzo różne rzeczy i oczywiście macie bardzo hmm? różnych artystów i tak jak pan mówił, bardzo różne gatunki sztuki można na waszych targach znaleźć, no ale żebyśmy mieli jakiekolwiek pojęcie, po jakim obszarze się poruszamy. Nie wiem dokładnie, jak to wyjdzie na warszawskiej naszej edycji, bo to mhm. będzie pierwsza. Podziewamy się świetnej frekwencji i tak dalej. Natomiast historycznie mamy, mamy co, mamy bardzo dużo plakatów, które nie są drogie. Mamy w sensie, że 150 zł chyba maksymalnie. Rzadko zdarzy się drożej, jeżeli tylko to nie jest grafika warsztatowa, którą się robi dłużej, inaczej i bardziej skomplikowanie, to wtedy drożej. Sięgając nie wiem, może 4000 Niektóre grafiki warsztatowe widziałem, ale to jest tak już naprawdę górna półka bym powiedziałem, Z tego, co będzie pod względem grafiki warsztatowej, jeżeli mówimy o malarstwie to powiedzmy, że taki dolny próg obrazów to jest 2-3 tysiące złotych. Średnio, najśredniejszy obraz po najśredniejszej cenie, którego oczywiście nie istnieje, to powiedzmy 5-6. Czyli no traktujemy półka... to bardzo umownie oczywiście. Oczywiście. Mhm. No i ta górna półka to może jakieś 30. Rzadko co będzie kosztowało drożej. Ale też mamy bardzo dużo naklejek, pocztówek, reprodukcji i to kosztuje już od 3 zł, co też można brać ze sobą do domu. Z tyłu będzie podpisany artysta, będzie można go zaoferować na Instagramie, śledzić dalej, przygotowywać swoją ścianę, czekając aż ten portfel wyrośnie i odezwać się do niego w przyszłości. Tak też można. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Dlaczego warto obcować na co dzień ze sztuką? Dlaczego warto nawet takie nieduże kwoty? Ja nawet nie myślę teraz o tych obrazach, ale być może nawet o tych drobniutkich pocztówkach, czy, czy nawet tych plakatach. Dlaczego warto samodzielnie dokonać takiego wyboru i warto coś takiego sobie w domu zafundować? Warto sobie w ten sposób przystroić pokój, udekorować, udekorować mieszkanie? Na ile to wpłynie na nasze takie, nie wiem, codzienne funkcjonowanie, co, codzienne bycie? Odpowiedzią na to pytanie moim zdaniem jest słowo miłość. Mhm. Obcując ze sztuką... To poważny argument. Się. Jest bardzo ciężkie to wytłumaczenie, ale jest właśnie taki zawierający jedno słowo. Mam... Chyba chyba to trzeba czuć w sobie taką potrzebę. Trzeba spędzić troszeczkę czasu z tym światem wizualnym. Sprowadzać to do tego że on wywołuje w nas emocje i skupiając się na nich skupiamy się na siebie. Jeżeli to są te emocje które chcemy w swoim życiu to warto je zaprosić do swojego domu również. A taka satysfakcja tylko ja mam to coś. Powodów może być bardzo dużo. Sztuka istnieje bardzo długo dłużej niż internet dłużej niż stół i inne wynalazki ludzkości chyba dłużej niż ogień nie jestem pewien. Więc no, zdecydowanie są powody, dlaczego istnieje i nadal nam towarzyszy. Wydaje mi się, że teraz, jak w momencie, kiedy no, troszeczkę gorzej nam jest znaleźć chwilę na siebie, połączyć się z naszymi myślami i uczuciami, to, e, to sztuka i ludzie, którzy skupiają się na tym, żeby ją produkować, e, nie wiem czy to odpowiednie słowo, są bardzo ważni i mając sztukę w swoim życiu stajemy się troszeczkę zdrowsi, troszeczkę bardziej jak powinniśmy jako ludzie, i też daje nam to świetną okazję do tego, żeby obcować z artystami, co też powoduje, że mamy o czym opowiedzieć za stole, przy stole. A to jest argument, Jeżeli... że mamy o czym opowiedzieć i mamy się czym podzielić. To, to tak. na koniec w takim razie. Zaproszenia na najbliższe edycje. 11-12 kwietnia Warszawa, ale to nie koniec. 11 12 kwietnia Warszawa będzie nasza najpiękniejsza, największa edycja, której jeszcze nigdy nie było na Mińskiej 65. to jest w ogóle proszę, premiera, jeżeli chodzi o Warszawę? W Warszawie jest, jeszcze nie byliście? Proszę, proszę pana, to jest bardzo ważne do powiedzenia, a to nam umknęło, bo my przez ostatnie e, 3 lata robiliśmy edycję Targów młodej i Sztuki dookoła e, Warszawy, w całej Polsce, w każdym większym mieście i dopiero teraz, zbierając tych wszystkich artystów. Mhm. Przyjeżdżamy do Warszawy, gdzie dużą Czyli część z pokażemy, pokażą się po raz pierwszy w Warszawie kiedykolwiek, więc mm -hmm. to jest naprawdę unikalna okazja, żeby zobaczyć świetne jednostki, świetnych artystów, którzy no na co dzień nie znajdziecie na żadnym innym wydarzeniu. Potem trzymając się cały czas kwietnia jeszcze Poznań i edycja Gdańska. 18, 19 Poznań, kwiecień, 25, 26 Gdańsk, potem w maju mamy Kraków i Szczecin i z, w kolejnym pół, półroczu będziemy powtarzali naszą rundkę mniej więcej podobnie. Mam no to w takim przyszło. razie zapraszamy do tego, żeby próbować, żeby sprawdzać, żeby sprawdzać swoje siły, sprawdzać swoją wrażliwość, no i być może yy, pomału jakoś z tą prawdziwą sztuką we własnym domu się zaprzyjaźniać. Będzie, będą ku temu naprawdę wyjątkowe okazje. Pan Gleb Andrejew, Przestrzeń Młodej Sztuki i Targi Młodej Sztuki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Panu również dziękuję wszystkim bardzo. Na targach młodejsztuki.pl będzie można dowiedzieć się <śm> więcej. Miłego dnia, wieczoru. Dziękujemy. Przestrzeń, design, architektura. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 22.30, Ewa Worobiec. Zapraszam. Tańsze paliwo na stacjach benzynowych dzięki wprowadzonej cenie maksymalnej. Od jutra benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy za litry, a olej napędowy 7 zł i 60 groszy. Mimo, że mniejszy VAT spowoduje ubytki w budżecie, to wsparcie rynku przez rząd ma sens. Mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.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 Polskiego Radia. Cztery kamienice na trasie tunelu średnicowego w Łodzi muszą zostać wyburzone, tak twierdzi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Chodzi o trzy budynki przy alei 1 maja i jeden przy ulicy Pruchnika 44. W tym rejonie ponad półtora roku temu utknęła tarcza Katarzyna, która drąży tunel pod miastem. Miało to umożliwić połączenie trzech łódzkich dworców. Moje zdanie w tej sprawie jest jednoznaczne, ale PKP nie zdecydowało jeszcze w sprawie kamieni podkreśla szef resortu infrastruktury.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 W Polskim Radiu 24 Powtórka programu Adres zamieszkania Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o swoim otoczeniu. Raz na jakiś czas organizujemy adres zamieszkania za granicą i wędrujemy w różne ciekawe miejsca na świecie. Tym razem wędrujemy do Paryża, a to dlatego, że właśnie w zeszłą niedzielę skończyły się tam wybory lokalne i doszło do zmiany władzy między innymi w stolicy. Pa, y, y, stolicy Francji, czyli w Paryżu właśnie. I do końca do zmiany władzy, bo wciąż y, stanowisko mera będzie obsadzał socjalista, ale nie będzie to już Anne Hidalgo, która przez dwie dekady tym miastem rządziła. Nowym merem został Emmanuel Gregoire. I właśnie o, tym, o jego planach i też o problemach tego miasta porozmawiamy z naszym gościem. Agata Kowalska mówi dzień dobry Państwu, a naszym gościem jest Olivier Schneider, ekspert do spraw polityk miejskich, wieloletni prezes Francuskiej Federacji Rowerzystów i przede wszystkim wieloletni mieszkaniec Francji. Dzień dobry. Dzień dobry. No to zacznijmy od Emanuela Gregoire, który swoją zwycięską rundkę w niedzielę, kiedy już wiedział, że uzyskał stanowisko mera Paryża, tę zwycięską rundkę wykonał na rowerze. Dlaczego nowy mэр właśnie taki pojazd wybrał? Ehm, więc... Zacznijmy od tego, że Emmanuel Gregoire jest naprawdę w ciągłości Ani Dalgo, w sensie Ani Dalgo nie kandydowała w tych wyborach i on był jej pierwszym zastępcą przez kilka lat, aż do dwa lata temu i Emmanuel Gregoire był po prostu jedną z osób, która po prostu nie posiadała samochodu, sama poruszała się rowerem i bardzo aktywnie było widać nie, że tylko mówi na konferencjach o tym, jak byłoby wspaniale, żeby Paryżanie, Paryżanki poruszały się na rowerach, tylko sam dawał przykład i też rozwiązywał problemy, bo sam był ich po prostu beneficjentem, jak, jak te problemy dla rowerzystów były rozwiązane. Więc to tak naprawdę nawet nie było jakoś przekalkulowane politycznie, on po prostu w taki sposób porusza się na co dzień po Paryżu rowerem, bo dzięki jego i, i Anidalgo politykom publicznym w tej chwili mimo bardzo gęstej sieci metra najszybciej i najskuteczniej po Paryżu się porusza właśnie w ten sposób. Ale rzeczywiście obiegło to cały świat, no ponieważ jednak Paryż jest wielkim miastem i yy, no osoby kierujące takimi miastami częściej jednak są w limuzynach. Paryż to dawniej było miasto samochodów i smogu, ogromnych arterii wielopasmowych i hałasu. Anne Hidalgo rozpoczęła taką rewolucję, pieszo-rowerową rewolucję, zieloną rewolucję tego miasta i wielu wieszczyło, że to właściwie zniszczy Paryż, że miasto pod wpływem zakazów wjazdu, przekształcania jezdni w drogi dla rowerów, czy nawet budowania deptaków, zamykania wjazdu na niektóre ulice dla samochodów, że miasto pod wpływem tych wszystkich rewolucji się pod swoim ciężarem zawali, że padnie biznes, że ludzie się zaczną wyprowadzać, a w ogóle zostanie sparaliżowane. Więc podstawowe pytanie jest takie, czy Paryż wciąż istnieje? No, jak ostatnio byłem, to jeszcze istniał, tak, ale poważnie mówiąc, Oczywiście, że wszystkie zmiany, no są osoby, które są z nich zadowolone, są osoby, które są z nich mniej zadowolone, jednak jeżeli spojrzeć na obiektywne wskaźniki, to rzeczywiście jakość powietrza się poprawiła, korki się zmniejszyły i ilość samochodów się zmniejszyła, czyli to, że jest sygnał, że Paryż już nie jest miastem samochodowym, mieszkańcy zarówno Paryża, jak i okoliczny, okolicznych miast zrozumieli, że Samochód to jest y, ostateczność, jeżeli trzeba przewieźć starszą osobę, jeżeli trzeba coś ciężkiego przewieźć, a nie codzienny środek, żeby samemu w cztero- czy pięcioosobowym samochodzie jechać na krótkim dystansie, gdzie można by pojechać metrem czy A proszę e, powiedzieć, panie gożeniem. Oliwierze, a co by taki Paryżanin powiedział yy, na wieść, że w stolicy Polski, w Warszawie, koszt parkingu pod domem to 7 euro rocznie, a w troszkę szerszej strefie 100 euro rocznie. To jak pan myśli, jaka byłaby jego reakcja? No, zależy, czy to jest Paryżanin, który posiada samochód, tak jak olbrzymia mniejszość no, paryżanów, Bo tak, że taki, Paryżanin, Paryżanin, który nie ma. Taki, który posiada samochód oczywiście. Znaczy tak podkreślałem to, bo po prostu większość Paryżan nie ma samochodu i to jest takie, to jest takie po prostu sprzężenie zwrotne, że jeżeli. Parkowanie jest bardzo drogie, czyli za te 7 euro to ledwo godzinę można w Paryżu być zaparkowanym, a w większości ulic nie wolno być zaparkowanym dłużej niż 4 godziny pod rząd. No to oczywiście no ci, którzy już mają samochód, to znaczy, że to są ludzie... E, bardzo bogaci i tak naprawdę to dla nich nie ma duże, duże, dużej roli ile to kosztuje. Za to gdyby spytać Paryżanina, który nie ma samochodu, ale ma prawo jazdy, no bardzo by się zdziwił i, i spytał e, ale czy wam to nie śmierdzi, czy te diesle wam nie zanieczyszczają powietrza i czy macie drogi dla rowerów? bo myślę, że jak wprowadzano te strefy podnoszono te, te koszty parkowania, to był duży szok, że, że to jest ograniczenie wolności, ale teraz nie tyle po dwóch dekadach, co po dwóch kadencjach, czyli po dwunastu latach pan Hidalgo chciałem podkreślić, że te zmiany udało się dokonać w miarę szybko. Teraz już nikt nie myśli o tym, że wystarczy kupić samochód i można za parę złotych czy euro zajmować olbrzymią część przestrzeni publicznej dla siebie. Hmm za jakąś śmieszną cenę, mimo że metr kwadratowy mieszkania kosztuje, kosztuje tyle i kosztuje. Czyli ja muszę zakupić mieszkanie bardzo drogo, ale ktoś wystarczy kupić samochód i go postawi i już zajmuje przestrzeń publiczną. Więc myślę, że to jest coś, co bardzo w XXI wieku się zmieniło względem myślenia XX-wiecznego, czyli że przestrzeń, przestrzeń publiczna musi być zarezerwowana dla użytków Wspólnych. Tutaj ja wspomniałam o tych dwóch dekadach, dlatego że Ani Dalgo zanim została merką Paryża, to jeszcze oczywiście. Y, pracowała oczywiście w ratuszu, więc to w sumie chyba y, dwie dekady y, pracy na rzecz miasta. Y, oczywiście. A, no dobrze, to jeszcze zanim powiemy o tym, co zamierza zrobić nowy mer Paryża, to proszę mi powiedzieć y, y, wyjaśnić jedną rzecz, bo Paryż y, to, y, Paryż nie istnieje. Istnieje wiele Paryżów. Jest Paryż taki historyczny, ścisłe centrum. Jest Paryż szerszy, y, y, rozumiane jako to miasto, ale też jest aglomeracja paryska. Im bardziej, im, im szerzej patrzymy na to miasto, no to też musimy mówić o innych problemach. I zastanawiam się, na ile ten rower, o którym pan wspomina, jako najszybszym środku transportu, jest zarazem przywilejem. To znaczy jest przywilejem tych, którzy mieszkają blisko swojego miejsca pracy, którzy y, mogą po prostu sobie pozwolić na to, by wygodnie i zdrowo do pracy, czy do domu, czy do szkoły podróżować. Jak najbardziej jest to temat, który był poruszany podczas kampanii. Paryż właściwy, administracyjny, ten, którego merem został Emmanuel Grégoire, ma 105 km kwadratowych, mm -hmm. ma 20 dzielnic ponumerowanych od 1 do 20 i ma dwa laski. Więc tak naprawdę zurbanizowana część to jest jeszcze mniej niż 105 km kwadratowych. I rzeczywiście, jeżeli weźmiemy, że tak to nazwę, pierwszy obważanek, to tam są, tak naprawdę jest całkowita ciągłość. Jeżeli ktoś ze słuchaczy nie był w Paryżu, tak naprawdę gdyby nie było tabliczki, że jest zmiana gminy, to nie byłoby sposobu, żeby to zauważyć. Po prostu tak, tak bardzo podobnie wyglądające budynki, no całkowita ciągłość, ale tak naprawdę Paryż był prekursorem, jak uruchamiał właśnie 20 lat temu, jak rzeczywiście Anne Hidalgo była pracowała w ratuszu, a, a merem był de la Noe, Bertrand de la Noe, to wtedy już Paryż, wtedy prawda było to, co powiedziała przed chwilą pani redaktor, czyli było łatwo jeździć po Paryżu, ale jak tylko się przekraczało periferik, czyli obwodnice, to się okazywało, że niby odległość do pokonania jest niska, ale nie ma dróg dla rowerów, nie ma warunków. Ale teraz, dzięki temu, że Paryżanie się przerzucili masowo na rowery i że jak te, ta osoba spoza Paryża już dojedzie do bram Paryża, to już miała do, do dostępne bardzo wysokiej jakości drogi dla rowerów, to te gminy pierwszego obważanka rzeczywiście się już y, wyposażyły w drogi dla rowerów. Jeśli chodzi o oso osoby, które są trochę dalej, y, to one przeważnie dojeżdżają kolejką podmiejską. Absolutna mm -hmm. większość. I oni potem mogą się przesiąść na przykład na rower publiczny, zarówno y, ten publiczny organizowany przez miasto, czyli Velip, czy jedną z trzech licencjonowanych prywatnych firm, które tam hulajnogi i rowery elektryczne oferują. Więc naprawdę jest mniejszość tych osób, które potrzebowałyby rzeczywiście tych samochodów, że inaczej się nie da zrobić. Jasne. A to teraz proszę... Ale, mi... ale oczywiście są... Mhm. Proszę wyjaśnić w takim razie, co zamierza robić nowy mer, który obiecał, że będzie kontynuował prorowerową politykę poprzedniej merki Anidalgo. To co tam jest jeszcze do zrobienia? No, bardzo dużo, ponieważ e, wiele e, tych planów rowerowych, które były uruchamiane, e, nie doceniły tego, jak szybko Paryżanki i Paryżanie się przesiądą na rowery. Weźmy tak, taki przykład. Oś północ-południe Paryża. E, na północ od Sekwany to jest ulica Sebastopol, na południe to ma inną nazwę. Tam jest w tej chwili 20 tysięcy rowerzystek i rowerzystów dziennie, i infrastruktura, którą oddano zaledwie kilka lat temu, jest po prostu. Substandardowa, jak na ilość osób, które się tą osią porusza. No, ale gdyby ktoś parę lat temu, jak tam się nie dało jeździć rowerem, nagle by powiedział: Zrobimy czterometrową drogę dla rowerów w jedną stronę i drugą, czterometrową w drugą, to by się wszyscy pukali w głowę. Więc teraz, po prostu, jako że już zrozumiano, że to jest coś, co może pełnić podobną funkcję transportową jak metro, i w tej chwili, jeśli chodzi o Podział zadań transportowych to rower jest na porównywalnym poziomie jak samochód, czyli to jest 7-8% i samochód to też jest 7-8% w podróżach z Paryża do Paryża, no to w tej, w tej chwili po prostu bardzo wiele rzeczy Trzeba będzie po prostu dopracować, zarówno naszego kości. A to nie będzie, to nie będzie tak? kosztem pieszych? Bo mówię to z punktu widzenia polskiego, w którym to kraju, jak buduje się infrastrukturę rowerową, to najczęściej wycina się ją z chodnika albo z zieleni. Więc zastanawiam się, jak to się robi w Paryżu. Pan mówił o tym, że będą poszerzane drogi dla rowerów, ale czyim kosztem? Więc na pewno nie będzie to ani kosztem pieszych, ani kosztem zieleni. No, tak jestem napisane w programie. I Paryż ma bardzo ambitną politykę, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną przed szkołami. Jest ponad 200 szkół, przed którymi najpierw zamykano po prostu przejazd dla samochodów w godzinach, kiedy zaczynają się i kończą lekcje, a teraz po prostu się nie da tamtędy przejechać. W sensie jest zaślepione. Można. Można dojechać, ale nie można przejechać, można przejść pieszo lub rowerem, chociaż w godzinach, kiedy dzieci wchodzą czy wychodzą, stoją e, państwo i po prostu regulują ten ruch rowerowy, żeby nie było niebezpieczny dla dzieci, więc nie, jak najbardziej e, tutaj e, nie chodzi o to, żeby gdziekolwiek pieszy ucierpiał od tego, że powstaje infrastruktura rowerowa. Innymi słowy powstaje to najczęściej kosztem po prostu przestrzeni samochodowej. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby to powstawało kosztem przestrzeni dla transportu zbiorowego. A no właśnie. To są ważne kwestie. A jest coś takiego, co panu się marzy? Ja wspominałam, był pan przez wiele lat prezesem francuskiej federacji rowerzystów. Jest pan aktywistą miejskim. Również pan w Paryżu często bywa, pomieszkuje. Jest taki jakiś, może Rozwiązanie jeszcze, coś ekstra. Wiem, że przez te wszystkie lata przedstawiał Pan wielokrotnie mnóstwo fantastycznych rozwiązań, które nie śniły się filozofom, a na pewno politykom. Między innymi taką tymczasową infrastrukturę rowerową w czasie pandemii, żeby pokazać jak to może działać, kiedy samochody stały w garażach. Czy jest coś takiego, co Panu się marzy dla Paryża w kontekście e, transportu? Teraz... Oczywiście. Wydaje mi się, że teraz bardzo ważne będzie, żeby pomóc paryżankom, paryżanom parkować własne rowery, ponieważ już o, te, wypożyczalnie, mm -hmm. te wypożyczalnie rowerów no, są już na, na skraju takim jak jeden rower jest wypożyczany 10-15 razy na dobę, no to on... Bardzo szybko ulega awarii, to, to są kwestie z regulacją. A niestety w Paryżu, ze względu na cenę metrażu kwadratowego, no, nie ma miejsca, nie mają Paryżanki paryżanie miejsca, żeby w domach, żeby wnosić sobie na balkon czy, czy, czy, na, mhm. czy, czy trzymać w, w salonie własny rower. Więc tutaj myślę, że wyzwaniem będzie stworzenie, tak jak, tak jak znamy to z Holandii, po prostu dużych parkingów, być może podziemnych, bo w Paryżu większość samochodów ich nie widać, bo one są zaparkowane pod ziemią i ze względu na to, że coraz mniejsze jest użycie samochodów, to zwalniają się po prostu miejsca i no jako, że rowery, zwłaszcza na takim dwupoziomowym prawda, parkingu, no tak. tak jak kojarzymy z Holandii, mniej zajmują miejsca, tak naprawdę likwidując 10 miejsc dla samochodów można na, dla 200 rowerów 200 rowerów, tak myślałam. No już sama zaczęłam się uczyć tych liczb. To są niesamowite różnice. Dwa samochody, a 200 rowerów. A teraz chciałabym, żebyśmy troszeczkę zmienili Zmienili tematykę, chociaż zostajemy wciąż w stolicy Francji, bo nowy mer Emmanuel Gregoire zapowiedział również, że zatroszczy się o najbiedniejszych, o mieszkańców Paryża i to mówił w Wyborczą Noc, którzy dzisiaj śpią na ulicy. I rzeczywiście Paryż ma problem z bezdomnością, ma problem z koczowiskami, ludzie po prostu śpią w namiotach. Na ile jest to w mocy? władz miasta, żeby takim rzeszom bezdom... osób w kryzysie bezdomności pomóc? Ogólnie temat mieszkania w Paryżu jest bardzo trudny. Mm. Po pierwsze dlatego, że to jest miasto bardzo turystyczne, więc tutaj dużo wprowadzono obostrzeń, jeżeli chodzi chociażby o wynajem krótkoterminowy typu Airbnb, że tam maksymalna ilość nocy w, w roku jest, jest ograniczona, więc się po prostu właścicielom nie opłaca tego robić i to no tak, przywróci... mieszkania mają być mieszkaniami, a nie pseudo-hotelem, prawda? Tak, i we Francji jest obowiązek, żeby w każdym mieście było w zależności tam od zagęszczenia 10 do 20% mieszkań społecznych. Emmanuel Greguar powiedział, że będzie celował w 40% i że będzie budował 60 tysięcy mieszkań, co jak na, na takim tak gęstym miastach Paryż jest dużym wyzwaniem i też jest kwestia pustostanów i po prostu, żeby, żeby pustostany po prostu remontować. przejąć i, mm -hmm. i, i, i zmusić po prostu właścicieli, bo czasami, tak, tak jak ma to chyba miejsce z tego co wiem w Polsce też, po prostu niektórym płaca, osobom się nie opłaca tego wynajmować, wiedzą, że i tak nie Nieruchomość będzie zyskiwana wartości, więc kupują ją tak jak się kupuje, nie wiem, złoto i trzyma w sejfie. No i właśnie tutaj chodzi o to, żeby jednak... Z jednej strony są oczywiście osoby w kryzysie bezdomności i to jest olbrzymie wyzwanie. I niestety tutaj Emmanuel Reguach będzie musiał współpracować z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych ponieważ Paryż jako jedyne miasto we Francji nie ma nad wszystkim władzy, no bo, bo Minister Spraw Wewnętrznych niektórymi rzeczami kieruje bezpośrednio, więc oni sobie tutaj będą piłeczkę niestety klasycznie politycznie odbijać, że to nie ja, to ten drugi, ale jeśli chodzi jednak o, ogólnie o to, żeby bo często jest tak, że osoby, które pracują w Paryżu, pracują e, na minimalnej płacy, pracują w barach, pracują na to, dzięki czemu Paryż żyje, ich w tej chwili nie stać, żeby mieszkać w Paryżu. No to jest mm -hmm. pewnym paradoksem. Tak. I właśnie jeżeli tym osobom e, stworzymy miejsca pracy właśnie budując, likwidując pustostany i zmniejszając fenomen pseudohoteli, no to wtedy też mniej osób wpadnie w kryzys bezdomności. Ale... jeśli chodzi o tak profilaktycznie. Panie Oliwierze, ja wyobrażam sobie, że wiele osób nas słuchających i święte prawo własności mają zjeżone włosy na głowie, dlatego że pan mówił o tym, żeby właścicieli, którzy nie wykorzystują swoich, czy to kamienic, czy to mieszkań, nie wiem, pozbywać tej własności, przejmować te y, nieruchomości. Jak to miałoby działać i, y, no bo wydawałoby się tak z takiej polskiej perspektywy, że jak ktoś ma mieszkanie, to no, może stać puste, to jest decyzja właściciela. Jak ktoś ma budynek, całą kamienicę i chce, żeby stała pusta, to też ma do tego prawo. Więc proszę więcej trochę powiedzieć o tym, co, y, co we Francji wymyślono. Oczywiście, me mechanizmy są różne, ale jednym z mechanizmów jest po prostu to, że jeżeli jest pustostan, to na niego jest dużo wyższy podatek. Lokalny, czyli to, to nie jest zabronienie, tylko to jest po prostu y, przez portfel. Y, no a w ekstremalnych przypadkach po prostu jest tak, że y, no, miasto ma prawo pierwokupu, więc y, spółki miejskie odpowiedzialne za, za tanie budownictwo społeczne mogą po prostu y, wykupić takie pustostany i po prostu y, y, potem no, przekształcić to w, w budownictwo społeczne. Więc y, no, to są dwa główne mechanizmy. No i kolejnym jest ta kontrola właśnie tych pseudo -hoteli. Tak, no, więc a, więc, yy... a je, jedno rozwiązanie, o którym pan już wspomniał, które jest stosowane w wielu stolicach europejskich, zresztą w Polsce też powoli yy, jest wdrażane, yy, w różnych miastach, to jest to, yy, to, jest to stworzenie w budynku budowanym przez prywatnego dewelopera części mieszkań y, socjalnych czy komunalnych takich na potrzeby y, mniej zamożnych mieszkańców danego miasta. Jak to jest w Paryżu bo to działa już pra prawda we Francji od lat jak to jest konkretnie rozwiązane i na ile to jest znów zgodne z prawem własności, na ile władze publiczne mają prawo, żeby zmuszać takiego dewelopera do tego, żeby część mieszkań y, no, była wyjęta z tych reguł rynkowych. Jest jeszcze, a propos reguł rynkowych, jest jeszcze mechanizm w ogóle regulowania czynszy. Czyli czynsze nie są wolnym rynkiem, tylko czynsze są regulowane. Ale jeśli chodzi o ten procent, no po prostu y, pozwolenie na budowę jest, ma tam jako warunek, ile procent metrów kwadratowych, ile procent mieszkań y, będzie przeznaczone na budownictwo. Y, I to tam są dwa stopnie, jest budownictwo tak jakby bardzo tanie i takie względnie tanie. To są dwa jakby stopnie. Mm -hmm. No a dopiero reszta jest taka, jak sobie deweloper chce. No i to, to są problemy. Czyli, czyli rozumiem, że mówi Pan, władze publiczne mówią, drogi inwestorze, owszem, cieszymy się, że będziesz chciał tutaj budować, ale jednocześnie budowa w naszym mieście jest pewnym przywilejem, bo każdy chciałby tutaj stworzyć kolejne budynki, to się opłaca, popyt jest ogromny, a w związku z tym, że dajemy ci ten przywilej, dajemy ci to prawo do budowy, to ty w zamian włożysz coś do społeczności, tak? tak to mam rozumieć? Tak, przy czym i to musi być w tym samym budynku, bo chodzi o to, żeby nie tworzyć gett no dla biednych i get dla, mm -hmm. y, dla bogatych, no to się mówi mixity social, czyli takie wymieszanie społeczne i to jest bardzo ważne, bo jak potem ktoś taki y, nie spotyka nigdy tych biednych, on ma o nich jakieś wyobrażenie, że oni pożerają dzieci, czy jakieś inne straszne rzeczy robią, a tak naprawdę no to jest po prostu ten, ta osoba, która potem y, y, poda ci rano kawę, więc... więc y, i tutaj naprawdę to, to jest w całej Francji, niezależnie czy to jest lewica, czy prawica, ta kwestia tej miksity socjalnej, tego, żeby nie specjalizować dzielnic, no to właśnie tutaj no tym narzędziem jest to jest to budownictwo społeczne, dzięki czemu we wszystkich dzielnicach no, no są osoby o, o, o niskich, tych podstawowych, tej minimalnej płacy. Teraz w Guardianie ukazał się taki krótki wywiad z Ann Hidalgo, już po tym jak no, wiemy, że będzie odchodziła ze stanowiska mer, i ona opowiadała o tym, że kiedy pierwszy raz pojawił się pomysł, żeby sekwana była rzeką, w której można pływać to ludzie stukali się w głowę i mówili, że jest to absolutnie niemożliwe. Sekwana służyła, no niestety, jako taki ściek i nie tylko ściek dla Paryża, ale i dla wielu miejscowości wyżej w, w, w, po prostu w górę rzeki. W biegu tego. Mhm. Tak, i, no i to też się zmieniło. Na, pamiętają Państwo, na Igrzyskach Olimpijskich była obietnica, że będzie można część dyscyplin właśnie w rzece nawet zorganizować. Co by Pan radził miastom, przez które przebiegają rzeki i które wciąż te rzeki mają, no cóż, no, trochę one są jak takie obce ciało, trochę jak, takie właśnie jak ściek, a na pewno nie służą mieszkańcom. Co się takiego wydarzyło w Paryżu, żeby możliwa była ta zmiana? No ta zmiana była długo oczekiwana, bo już w latach 90. ówczesny Mer Jacques Chirac obiecował obiecywał w trakcie kampanii to kampanie się w Sekwanie, więc... I wtedy też był to, wyśmiewany? To jest... Czy ktoś w to wierzył? Absolutnie, no, tak. absolutnie <laughs> i, i słusznie wyśmiewany, bo na koniec kadencji rzeczywiście nic się nie poprawiło. No ja myślę, że to jest... We Francji się na to mówi common, czyli te rzeczy wspólne. Zdać sobie sprawę, że powietrze, woda, przestrzeń publiczna... To nie są tylko towary, którymi się handluje jak na giełdzie, tylko coś, co też przekażemy naszym dzieciom, no to jest właśnie tutaj, no a nie traktowanie tego tylko jako jakiegoś, jakiegoś medium, wektora, coś, coś po czym się pływa i, i co trzeba oczyszczać do kranu, ale potem się wrzuca. No, myślę, że tutaj jest kwestia takiej świadomości, że to nie jest jakaś, jakaś fanaberia, tak? tylko że to jest... I to nie bo, bo z tym pływaniem to brzmi, jakby ktoś sobie po prostu wymyślił fanaberię, że chce sobie tak. popływać do swojego... Tak. Mógłby sobie pójść na basen, czy sobie... E, a, a to bardziej chodzi o to, że jeżeli można popływać, to znaczy, już dokonaliśmy pełnej pełnej powrotu do, do, do noży, żeby też tam pływały ryby, żeby też tam była bioróżnorodność i żeby nas to po prostu y, nie zatruwało, więc... więc... Nie chodzi o to, żeby można było pływać do pływania, tylko żeby ona była tak czysta, że nawet pływać w nie można. <gry> Olivier Schneider, ekspert do spraw polityk miejskich, jak państwo słyszą, wieloletni prezes francuskiej federacji rowerzystów, mieszkaniec Francji. Bardzo serdecznie dziękuję za to już kolejne spotkanie w audycji Adres Zamieszkania. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję. E, a Państwu ja już też dziękuję. Agata Kowalska mówi do usłyszenia. Słyszymy się za tydzień w Wielką Sobotę. Będzie specjalny odcinek Adresu Zamieszkania. A teraz już mówię Państwu do usłyszenia. Powtórka programu.